nagrywa. Muszę się ułożyć. Muszę przyjąć jedynie słuszną pozycję. Serdecznie witamy Państwa w odcinku... Przepraszam. Jeszcze raz powiem. Serdecznie witamy Państwa w odcinku 42 podcastu Nie tylko dla Orów. Dzisiaj podcast nie z Dublina, ale z Irlandii, z, dalekiego, z dalekiej północy tego kraju. I cóż, odcinek 42 odcinek sponsoruje. Od tego odcinka mamy już sponsorów w naszym podcaście, więc odcinek 42 sponsorują linie autobusowe Eurolines oraz irlandzkie linie autobusowe Bus Ernan, czyli 42 godziny, jak 42 odcinek, czyli tyle godzin spędziłem w ostatnim tygodniu w autobusach, jadąc autobusem do Londynu w te i nazad, jak i jadąc autobusem do miejsca, w którym się obecnie znajduję i gdzie nagrywamy. Nieprawdaż? Prawdaż? Tak, 42 godziny w autobusie. 42 godziny to tyle godzin, ile chciałabym pracować w tygodniu jako grafik. A, a jest więcej godzin? Bywa, bywa. Aha. A normalnie to jest 38,5? Eee, a co jest normalnie? No 38,5 i 2,200 na rękę. 42 godziny to jest tyle podobno, ile trwał najdłuższy um, um, stosunek taki płciowy na ostatnich targach y, erotyka 2006 w Łodzi. Nie wiem, kto tyle wytrzymał, ale podobno 42 godziny. No i 42 godziny to podobno tyle trwa. Zoomowany. Tyle, ile trwają wszystkie odcinki serialu Lost. Tak mi tutaj tak, kazano ty... powiedzieć, tak, przeczytać. W pierwszej i drugiej serii razem, tak. Na dzisiaj mamy niedzielny, strasznie leniwy. Dzisiaj będzie tak leniwy podcast, proszę Państwa, że nie może być bardziej leniwego. Ostatnio mi yy, znajomy z Londynu mówił, że po prostu po teraz ostatniego podcastu to o mało co nie zasnął. Więc do tego podcastu dołączamy dwie puszki Red Bulla. Dziękujemy. Portions of the day's programming are reproduced by means of electrical transcriptions or tape recording. To podcast nie tylko na ołup. To witam was serdecznie. Tylko na ołup. First, best and always. Płuc i przewodu pokarmowy. No, ale jeszcze nie widziałam wszystkiego. Dzień dobry, dzień dobry. Tutaj koleżanka nam się. Tu mamy na castingu daną koleżankę dzisiaj. Proszę się przedstawić, Zenobio. Genovefa Pietruszyńska. Genovefa Pietruszyńska z Poznania. Jestem na końcu świata, a w ciągu dwóch ostatnich dni poznałem dwóch ludzi, którzy także w Poznaniu, w Wyższej Szkole Plastycznej, studiowali. Trzech, przepraszam. Genewa Wam pokazuje, że trzech. Co dzisiaj, w dzisiejszym podcaście, proszę Państwa, bo lecimy szybciutko, bo dzisiaj mamy dużo rzeczy. Mamy sierpień, koniec wakacji, czyli jestem też na końcu świata. Genewa, gdzie jesteśmy? Coś powiedzieć jakieś słowo? Domega. A nie zasłaniaj oczami, ręką... To nega to znaczy, dokładnie? W mieście, w mieście tego, Jerry Adamsa? Tak, tak. Tutaj Jerry Adams, czyli mieszka. kierownik partii Sinn Fein, co w języku irlandzkim znaczy sami. To jest zwrot taki osobowy To on tu ma hatę gdzieś. I podobno siostra Annie Morricone tu mieszka? Mówiłaś tak? Siostra Annie, a Annie. nie Ennio siostra Eni też tu mieszka. Więc Może ona na... już jest morikonem. Nie wiadomo, Enia to już nie bywa. Zatem o, będzie o wakacjach, trochę o tym, gdzie się obecnie znajduje. Będzie gaść wiadomości z Dublina, czyli taka prasóweczka, gazety tu mam pod ręką. Będziemy czytać, co w gazetach, malutko, ale, ale państwo muszą wiedzieć, co się dzieje tutaj w naszym kraju. Będzie także krótka relacja z Tantki, jak i połączenie bilateralne z USA gdzie nasz znajomy, kolega coś powie o, o, o piłkarskich konotacjach tej, tej, tej pani. Będzie także, chciałbym, nie wiem czy to wyjdzie, coś o jak zostać dobrym grafikiem. Chciałbym zacząć taki malutki kącik o, o grafikach, czyli, czyli co trzeba zrobić, żeby zostać grafikiem i być po prostu tak zdolnym jak ja, jak koleżanka, która się obok, bo ona też jest graficzką. Widzą Państwo, wszyscy porządni podcasterzy to są graficy, nieprawdaż? Prawdaż. Prawdaż, prawdaż. Pani. Mm. Proszę, nie przerywam. Nie, nie, już się tak. tak. już więcej nie. Dobrze, to tyle. To tyle, tak to wygląda streszczenie tego odcinka. Będzie troszkę muzyki. I zapraszam na podcast chyba już następny, gdzie będzie nowa formuła. Bo już chciałbym to wszystko odświeżyć troszeczkę, bo już gnielizną leci, więc wszystko będzie nowe, ładniejsze, czystsze, jakość dźwięku, nowy mikrofon który ciągle coś mi zawodzi, ale już t... powolutku wszystko idzie w dolną stronę. Kiedy nawyka coś powiesz, dla słuchaczy jeszcze, Kiwa głową, że nam idzie. Dziękujemy. Weź długopis, weź karteczkę. Czasu znajdź też. Chwileczkę. Napisz do nas list malutki, kochaniutki. Nie tylko dla orów. Małpa gmail.com. Znowu w życiu mi nie wyszło. Ain't no sunshine when she's gone, and she's always gone too long. Anytime she goes away, wonder if she's gone stay. Ain't no sunshine when she's gone. Just yesterday, dni I'm still Jeszcze głębiej Let's push, push, push, push, push, push, push, push, push, push, push, push, push, push, push, push, push, push, raz dzisiaj, proszę Państwa, przed mikrofonem. Jest zestresowana. Jest, jest zestresowana. Ona ogólnie Genovefa, no to głupie imię masz Genovefa, a jakie nie, masz drugie? A ja? Nie, drugie mam Klementyna. Klementyna, drugie masz Klementyna. No to Klemencie będę, Klementa będę na ciebie mówił. Albo Klemencia? Nie wiem, jak to jest. W każdym razie, proszę Państwa, Klemencia jest troszkę zestresowana, bo ona normalnie głosu nie. Udziela, to jest jej pierwszy występ w podcaście jakimkolwiek, w ogóle na świecie. Poza tym mówi tak cicho, jakby miała umrzeć. Tak, w każdym razie. Słyszą Państwo, jak to było. Yy, w każdym razie. Ona mówi, że mówię że ciągle, w każdym razie i troszeczkę za często używam tych dwóch stwierdzeń. W każdym razie Klemencia normalnie nie udaje, nie, nie, jak to się mówi nie daje głosu w podcastach, ale ma to niesamowite szczęście, że trafiła na jeden z najlepszych podcastów na świecie i właśnie w nim dzisiaj pierwszy raz wydaje głos. Klemencja. powiedz Mam coś. nadzieję, że zrobię wielką karierę. Tak, tak, tak. Zobaczą Państwo zdjęcia, proszę zobaczyć potem sobie na, na naszą stronę. Będą zdjęcia Klemencji i też wymiary, wszystko. Sądzę, że jakąś ofertę byśmy mogli przedstawić dla słuchaczy. No, to są z... musimy pomyśleć, jak to... Tak, rozwiązać. Tak. Pensja grafika, choć jest dość dobra, to zawsze można dorobić troszeczkę, nie? Na przykład w noszeniu węgla albo Pan koksu do domu. Sobie? Tak, ja noszę koks do, do starszych ludzi. Hmm. Tak, i węgiel drzewny oraz... A torf? Torf nie, bo tutaj u nas w Dublinie w torfu nie ma, tutaj u Was jest, jest torf. U nas torf jest nawet w wodzie. Tak, A właśnie woda jest taka, jak tu się kąpałem, to myślałem, że mam coś, przepraszam, z narządami, że mi puściła krew, bo woda w wannie, jak się kąpałem, to była taka brunatna lekko. Tak jak w Warszawie woda wygląda, taka normalna z kranów. Tak tutaj woda jest torfowa, ale, ale um, Genoveva Klamencia ma taki fajny filtr Brita i wlewa wodę brudną, a wychodzi z tego woda czysta, więc tak to mniej więcej wygląda. Zatem widzą Państwo, że County Donegal to jest wiocha totalna, nie mają filtrów do wody, ale mają świeże powietrze, które bardzo dobrze działa na usypianie, ciągle się czuję tutaj senny jakiś taki, to chyba brudne, dawlińskie powietrze mnie pobudza, tutaj inaczej to wygląda. A jak pani znajduje tutaj jeszcze warunki? Mieszka pani tutaj już 16 lat i, i jak się pani tutaj znalazła w tym kraju tutaj? Byłam bardzo zdesperowana. Mhm. I dlatego wybrałam Donegal. Mhm. To, to, to znaczy, powiem tak, że gorzej być nie mogło. Gorzej być nie mogło. Ale z wyborem lokacji, czy z, z pani kondycją Przy psychiczną? Z Czyli z... Ze złego na gorsze? Tak. Czyli dwa minusy dają plus? Tak. Czyli to działa. Jest Pani szczęśliwa? Polecam. Szczęśliwa. Wszystko jest świetnie, tak? Dobra praca. Pieniądze. Tak. Ale jeszcze muszę skorzystać z Pana rady i ponosić trochę. Tylko tutaj chyba torfu. Aha. No torf jest... Z starszym Paniom. Tak, tak. Torf nie jest ciężki, ale... Panom może. Może Panom, no tutaj jest trochę tych jest dużo takich lączczyków zauważyłem, którzy mieszkają w Stanach, a wydają pieniądze tutaj. Firmy zakładają na przykład różne. W której pani pracuje? Na przykład. Tak. I ta firma eksportuje torf do Stanów? Tak. Tak. Dobrze. Nie, nie, nie słuchajmy tej tak głupoty, co gadamy. To jest taka rozgrzewka. Chcę troszeczkę tutaj, jak to się mówi, panią, z którą rozmawiam troszeczkę. On, oni, on, od nieśmie... nie jak to się mówi. Jesteś y Rozkręcić. Rozkręcić o w ten sposób. To więc... prawda bardzo możliwe, że pani się za chwilę skręci. Mm -hmm. nic Z tego. Mm -hmm. No tak. Mam jeszcze chwilę do odjazdu autobusu do Dublina, więc jeszcze, jeszcze. mamy 6 minut, żeby coś nagrać dla Państwa. Dobrze, to tyle. Może wpuścimy jakąś, jakąś piosenkę w jakiś masza, pogadamy gadamy już 4 minuty, 10 sekund, więc zapraszamy na chwilę muzyki. Książki, skargi zażaleń nie mamy wcale. Ale gdybyś chciał napisać do nas. Jakiś Żale weź w rękę ołówek, skromni do nas kilka słówek. Nie tylko dla orów@ at Koleżanka Genowefa, Klaudusia. Klaudyna? Ten casting to nie był casting, tylko łapanka. Nie no Jestem w takiej sytuacji kadrowej, że muszę, że muszę tu łatać to wszystko łapanką. Ale ma pani bardzo miły i kuszący głos, i może coś z tego będzie. Może Prawie nie, tak jak pan. Może nie będzie 7 euro za godzinę, ale trochę mniej. Ale widzi pani. zamiast noszenia torfu, na przykład, może pani ze mną współpracować. Zarobić sobie u pana. Zarobić sobie u mnie. Musimy się potargować w takim razie Tak, musimy się potargować Myślę, że coś z tego będzie Chciałem się spytać, bo pani jest tutaj Na dalekiej północy Irlandii Jak tutaj się pracuje, jak tutaj się żyje Bo to jest zupełnie inaczej niż w Dublinie, nieprawdaż? tutaj jest jesteśmy jest, jest, jest w tej miejscowości Falkarak To jest koło Letterkenny, koło Danfanagi Takie dwie ulice na krzyż I 19 domów, dwie stacje benzynowe I jeden sklep z para. Jak się żyje w takim małym dwa mieście? Banki. I Proszę dwa banki panie. są, no tak i dziewiętnastu Polaków. I pięć Pabów. I pięć pubów. Widzą Państwo, jak to wszystko. Polacy są wszędzie. Polacy są wszędzie. Jak Pani znajduje tutaj życie w takim malutkim, odludnym miejscu? Proszę mówić tutaj, jak mikrofon. Wie pan, co nie byłam nigdy w Dublinie, więc nie wiem, czym się różni życie. Ale Dublin jest taki jak Poznań. Taki tłoczny. Taki tłoczny. Mhm. Ale co ja mam Panu powiedzieć o moim życiu? I wszystko oprócz szczegółów. Ale ja bym chciała same szczegóły. A to proszę o szczegóły rozmażyć. Ale nie chciał pan szczegółów. No bo słuchacze są wybredni, niektórzy wyglądają tak, niektórzy lubią tak, więc trzeba na ich trochę rozeznać, co lubią. To ja poproszę o konkretne pytanie. Dobrze, chciałbym się spytać. Ile pani zarabia? Nie, to wiem, więcej ode mnie, chociaż jest pani tutaj daleko. Na przykład rozumiejmy o cenach mieszkań tutaj. W Dublinie ja płacę za mieszkanie trzypokojowe, tak zwane dwa bedroomy z, z, z tym salonem 1200. Domek podobny, o podobnej kubaturze mniej więcej jak Pani w Dublinie wykoszywała 1200-1400. A Pani płaci? 600. 600. Za ładny domek. Z nowymi wykładzinami. I z brzydkim ogródkiem. Kamieniem. I z, og z ogródkiem, na którym jest wielki zbiornik z gazem, z tym, z olejem opałowym Więc, więc, ale poza tym na przykład cena Koli jest taka sama jak w Dublinie. Ale ogólnie jest tutaj taniej. A tak, jest taniej. Życie jest tańsze, bo, bo wszystko mniej kosztuje oprócz, może t... gastronomii, ale, ale mieszkanie, domek, takie rzeczy. Coś nam dzisiaj się nie kroi ta rozmowa, nie? No, czekam na pytania, A, to, a co, jest wielka gra, czy co? Tak. Już nie będzie wielkiej gry od niedługo, bo zdjęli. Polecamy artykuł w Wysokich Obsasach. Czytałam. Ja też. Więc, więc, tak to bywa. Dobrze, następne pytanie w takim razie, ile Pani zarabia i dlaczego więcej ode mnie? Chociaż jest Pani tutaj na Pipiduwie. Jestem po prostu lepsza od Pana. Czy może być ktoś lepszy? <grym> w pertraktacjach. Aha, no tak. tak. Przypomnij <grym> mi, że pracuje u Pani jedna graficzka, freelancerka i zarabia ponad... Hmm, no nie mówmy tego głośno, no, ile ale, zarabia. Bo no ona razie. jest jeszcze lepsza, ale ja się niedługo od niej nauczę i będę tak samo hmm. dobra. Dobrze, dobrze. A ja Państwu... zarabiam więcej od panów? No, o, o 500 euro. Prawda? Na rok tylko, więc to wychodzi jakieś 36 euro w wypłacie mniej więcej na miesiąc. Co starszy na bilet z Dublina do Letterkenny, którego kosztuje 26 euro. Więc widzą państwo niewiele, ale tak to jest. Byłą pani w pracy, bardzo ładnie pani ma w pracy, ładne komputery. Ładniej niż u pana? U mnie jest inaczej, nieładniej, bo u mnie jest... Ja mam moją firmę w takiej starej, gregoriańskiej kamienicy na piątym piętrze, na poddaszu i zawsze dostaję zadyszka, jak już chodzę do piąte piętro bo wiadomo, że jesteśmy w takim wieku, bo powiedzmy, że jesteśmy middle... middle, middle proszę mówić za siebie, mi... proszę pana, ja się tak nie czuję. Ja też się tak nie czuję, jestem taki middle 30 i ten... Nie? Ale to pan cały czas podkreśla no, no. swój wiek starczy. Dobra, starczy, nie będziemy o tym więcej gadać dość koniec wieku. Nie, nie. Dobrze. Ja młodo się czuję, młodo wyglądam. I krem, chociaż krem pożyczam od, od, od siostry czasem na zmarszczki, bo mi się robią takie pod oczyma, ale to od tego, że nie używam komputerów, okularów do komputera. Więc tak to wygląda. Mamy rozpiskę, co mieliśmy dzisiaj mówić od, o sierpniu, końcu wakacji. Zacznijmy może w końcu coś o tych wakacjach, czy, czy bo potem mm, zrobimy małe wejście z miejsca, gdzie byliśmy razem, ale... ale czy to jest dobre miejsce na spędzenie wakacji tutaj, proszę Pani? Proszę Pana, wielu Irlandczyków to ma swoje domy letniskowe, więc pewnie, pewnie tak. Lotniskowe? Lotniskowe, tak. Aha. Mhm. Ale to nic mi nie świadczy. Jest tutaj również lądowisko helikopterów. Helikopter może wylądować wszędzie, ale głupio dzisiaj gadamy. Jezu, Maria, proszę Państwa, podcast 42 od razu z góry uważamy za nieudany. Nieudana koleżanka leży już i płaczy, że ta nędza dzisiaj jest, ale to... To wszystko przez nią, bo ja jestem, ja jestem, ja jestem profesjonalista, a ona nie, więc średnia się dzieli na pół, więc widzą Państwo, jaka jest mizeria dzisiaj. Wchodzi 3. Wchodzi 3, plus, tak. To co? Zaczynam jeszcze raz, co, bo kurczę, coś na mnie idzie, ten podcast dzisiejszy. Dobrze, jeszcze raz. Dobrze proszę, Zaczynać. zatrzymać. Zatrzymać! Proszę zatrzymać! Wyłącz ten trujestru! Serdecznie witamy po przerwie muzycznej, reklamowej, jakakolwiek była. Dzisiaj widzieli Państwo, nasz podcast zaczął się strasznie mozolnie i ciężko, ale to tak jest, samemu się nagrywa podcast ciężko znaleźć ludzi tak zwariowanych, głupich, szalonych, którzy też by nagrywali podcast. Jakoś, nie wiem, ten nasz podcast polski upada chyba. Oprócz dziesięciu, dziesięciu podcastów, które mniej więcej w miarę się regularnie ukazują, reszta to jest jakaś miernota. Znaczy, może nie miernota, ale kurczę, no trzeba coś robić, coś robić, coś robić no i, no, i nic się nie dzieje no kurczę, na szczęście wraca po wakacjach dostałem już skrypt na następne 3, 36 odcinków, które się ukażą od lata końca lata tego do, do wiosny przyszłego roku, więc naprawdę kobieta zabiera się za robotę ostro więc widzą Państwo Łukaszek nas kochany nagrywa który odezwie się za chwilę no ja zegar tym jak przemilk no, nie będę wymieniał, no ale w, planuję w każdym razie z Łukaszem dziadkiem Witkowskim przeprowadzić skrupulatną rozmowę na temat polskiego podcastingu i popatrzenia na to, co się może w przyszłości dziać. Momencik, ktoś mi na Skype'ie tu coś pisze. Kocham Cię, Filip, kocham, bądź mój jedyny. Ojej, co to jest? Pana najdroższy już idę, zaraz odpiszę momencik. Okej. Okay. Ja jeszcze zostaję... Na Gryzm Podcast Enter. Skype na, Maca. Skype na Maca. Dobry program, taki fajniutki. Zrobię teraz twarze po tym, co napisałem. Taki aniołek. O, Enter. Mam ładną białą klawiaturę, ładną białą myszkę. Nowego, no, no nie tego najnowszego, ale, ale wcześniejszego G5 zrobimy... Jest niezła maszynka, niezła maszynka, wymiata, jak to się mówi, ale o makintarzach troszeczkę później powiem, bo mamy specjalne wejście o jabłkach. A może nie, a może teraz powiem coś o jabłkach. Aha, byłem w Apple Store w Londynie, teraz kącik graficzny. Jakiś dżingiel pixelowy wrzucimy. Proszę bardzo, czy mi się to się uda? Jakieś piksele? Coś wymyślę. dżingiel pixlowy. Byłem ostatnio podczas wizyty w Londynie w Apple Store. Chyba moja czwarta, bo piąta wizyta w sadzie. Eee, czekaj, mam wiadomość ze Skype'a, że nie mam Angela. Angela, aha, coś innego. A co masz? Zami, co masz? To jest ta brunetka, co była ze mną w Chorwacji. ona pisze ze mną. Ślub będzie, dzieci będą i w ogóle. Ale co w przyszłym roku? Jak wrócę z Irlandii, bo, bo muszę wrócić, że mam taką tą jak to się mówi, albo wracam, albo mam się pieprzyć więc yy, tak to jest przepraszam za brzydkie słowa wracam do Apple Store'a byłem w Apple Store i nowy nowa G5 To jest. nie wiem jak się nazywa, choleryka teraz, teraz prawda strona momencik www.apple.com. jak się nazywa ten nowy mac? nie, nie Apple przez 2 L, tylko przez jedno P ośle kupi dobrze jak się nazywa ten nowy komputer? No, Mac Pro, właśnie. Yy, piękna maszynka, piękna. Kasta się nie zmieniła, troszeczkę są yy, z przodu inne panele. Jest dwu, dwuslotowy yy, panel na, na CD-ki i, i troszeczkę inaczej wyglądają wejścia z przodu, ale ogólnie się nie różni. Piękna maszynka, szybka. Nawet widziałem taki z czterema procesorami, to chyba śmiga szybciej niż Concorde. Bo już nie lata. Concorde, tak? Yy, co, jeszcze, co jeszcze? Co jeszcze? Co jeszcze? A, właśnie... Yy, narobiłem sobie lepszą ściąganość podcastów, bo w większości maków, na których pracowałem, zaskrybowałem sobie iTunesa i podcast nie tylko dla orów, więc średnia mi wzrosła już mam prawie, prawie, a nie powiem ile, niedługo będzie rcznica, zobaczymy jak to będzie. Zatem nabyłem też parę rzeczy w Apple Store, dostałem bardzo ładną taką torbę na śniadanie, taką, taki woreczek biały z jabłkiem i noszę w nim śniadanie i bardzo, bardzo, jest dobre na takich sznureczkach taka niezwykła reklamówka, ale zwykła, taka po prostu świetlista. A jeszcze jakiś dżingiel, proszę bardzo. dżingiel jalkowy. Koleżanka, która z nami pracuje tutaj, kupiła sobie, kupiła sobie nowego laptopa, Macbruka, Macbooka, czekaj, do, wejdziemy do sklepu, jak on się nazywa, Apple Store, jak się nazywa laptop makowy, nowy, Macbook Pro. Kupiła sobie 17 najnowszego, Chyba najdroższego, kosztuje 2800 euro. No i akurat piąteczek, kiedy ona go przyniosła i kupiła, przyniosłem też mojego. I mogliśmy porównać prędkości tych komputerów. Ja mam jednoprocesorowy, najlepszy jaki był, 17 -kę Macbooka. Nie pro, tylko zwykłego, najszybszy. 1,5 giga pamięci i 1,67%. I mieliśmy taki plik, dwa... 280 mega plik wielkość i dużo layersów i wrzuciłem ten plik do niej i, wróci, i wrzuciłem ten plik do mnie i zrobiliśmy zawody, który komputer będzie szybszy. Zrobiliśmy w tym samym czasie Enter, nacisnęliśmy Photoshopa, wszystko wyłączone no i zrobiliśmy wyścig. Jej plik otworzył się w 18 sekund, mój otworzył się w 49, czyli prawie jej komputer trzy razy szybszy, więc widzą Państwo, naprawdę, naprawdę te procesory Intela dobrze działają, naprawdę Speed jest niesamowity, bo taki plik mówię, u mnie się otwierał prawie minutkę, a u niej 18 sekund, więc cóż, tak to bywa. No ale ona tego komputera kupiła jeszcze za ponad 3000 Kwarka, cały pakiet CS-a, dwójki, jeszcze parę gadżetów, wydała prawie 5500, prawie 6000 na to wszystko, a jest freelancerem, mam nadzieję, że ich się to wszystko zwróci szybko. Ja co do nowego zakupu jeszcze chyba nie jestem przekonany, bo trzeba dużo mieć programów, które pracują z nowym Universal System, a ja mam większość na, na stary. Myślę, że może za rok bym się przesiadł. Na razie mi mój komputerek wystarczy. Jest wolny, ale to nie szkodzi. I tak jest szybszy w porównaniu do tego, co miałem kiedyś. Aha, w ogóle mam dwa laptopy, jakby Państwo nie widzieli. Taki stary, czarny, przemian wie jaki. Jeszcze z odwróconym jabłkiem, więc kiedyś, kiedyś sobie sprawdzałem. On ma dwa gigabajty dysku. Tak, 2 GB dysku, z tego co pamiętam. 2 GB dysku, czyli mniej, czyli połowa płyty yy, takiej 4,7, 4,7, co można nagrać, więc... więc, Ale działa? Komputer ma 8 lat, działa, jest lekko porysany, działa, można w nim film oglądać, nawet jeden podcast w nim składałem, nie pamiętam już który, ale działa, działa. Nie ma portu USB, jedynie jak można przetransferować dane z niego to przez internet, bo, bo to już jest naprawdę stara grucha i... Przepraszam, stary jabłko, więc, więc widzą państwo. To tyle makowych wiadomości. Zapraszamy na pioseneczkę i po przerwie to, co się działo w Londynie, to, co się działo z panią Ciccione, ale to po przerwie. Podcasting, baby! Nie tylko dla orłów z Zielonej Irlandii. No, Jab, Dmono, Ewa Demarczyk, Tadeusz Drozda, 2 plus 1, Jen. Znajdziesz tu przegląd i najszersze spektrum polskich zespołów. Radio Orła, codziennie dla Ciebie.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 Pierwszy podcast gdański, pierwszy podcast w mieście ww moje miasto netto. Dobrze proszę Państwa, jakiś pogłos w momencie w momencie przełączę styk, dobrze działa.. Aaaa Madonna, czyli podcast dzisiejszy sponsorują linie autobusowe Eurolines oraz Bas Ernan, których spędziłem jak Państwo słyszeli 42 godziny w ubiegłym tygodniu. Dwa razy po 17 godzin jechałem z Dublina do Londynu i z Londynu do Dublina. A potem jechałem do pani, którą Państwo słyszeli na początku 4 godziny i 37 minut do Letterkenny. Ciężko było w tym autobusie. A to wszystko przez to, że ktoś jakieś perfumy wybuchowe wniósł do samolotu i nie mogłem lecieć samolotem do Londynu. Pamiętam, rok temu było tak samo, to był lipiec i nie mogę wtedy wracać z Londynu, bo były bomby niedaleko nas, więc ktoś ostatnio powiedział, że jestem pechowy, że po prostu nie mam przyjeżdżać do Londynu, bo ciągle coś wybucha i w ogóle jakiś ciągle się terrorystyczny syf dzieje. Zatem nie ryzykując lotu samolotem, ewentualnie, w sumie nie boję się latać wcale, tak jak Łukasz Witkowski Łukasz Dziadek Witkowski w ostatnim swoim podcaście z dzieciakami mówił, że boi się latec z Marzyną. Tylko nie mówił czy na golasa. Przepraszam. ma być poważnie. Po mówił, że boi, boi się latec samolotami. Tak, tak i ja. Na przekór. Jak to powiedzieć? Nie boję się latać samolotami, ale chciałem po prostu uniknąć dalszych hmm, problemów i postanowiłem jechać autobusem. Autobus był pełny ludzi, którzy mieli lecieć samolotem. Dostawione były dwa ekstra autobusy, które jechały do, z Dubliny do Londynu przez port Losler. To jedzie się na dół do, do Irlandii, tam na sam dół, na sam taki cycek yy, wschodnio południowy I tam płynie prom 4 godziny, potem znowu 7 godzin przez Walię, autobus jedzie do Londynu. Strasznie męcząca podróż. W życiu więcej nie pojadę autobusem do Londynu. Po prostu katorga. Ja nie wiem jak Polacy mogą 29 godzin jechać z Polski, czy nawet gdzieś tam z Rzeszowa do, do Dublina autobusem. Przecież to człowiek może, może ocipieć w tym autobusie. Ani autobusy są wygodne, okej, okay, ale po prostu tragedia, no niewygodnie jakoś tak. No, jeszcze w tych autobusach Dublin-Londyn to jeszcze w miarę pewnie jakoś pachnie, ale jak jadą Polacy, to pewnie wiadomo jak to jest, nie? Kultura naszych takich ma dużo do życzenia. W każdym razie najważniejszy event. Pojechałem na koncert Madony z ludźmi i było zajebiście tak. Proszę super koncert Madony. Nie jestem może jakimś wielkim wielbicielem Madony, ale po prostu stwierdziłem, że to tak trochę dla dzieci, żeby potem tata mógł mówić dzieciom, że o, tą panią widziałem kiedyś na żywo. I rzeczywiście, było świetnie. Było zajebiście. Tak jak powiedziałem, nie jestem przekonany do Madony, ale po koncercie, koncerty są naprawdę super. Super, super po prostu nie wiem, co powiedzieć. Głośno, świetnie, profesjonalnie. te koncerty to nie są już takie, że wychodzi pan Połomski na scenę i śpiewa 12 piosenek. Tutaj jest coś w stylu wizja, dźwięk, światło, kosmos, po prostu. Zresztą na blogu moim Państwo mogą zobaczyć zdjęcia, jest tam troszeczkę montaży. Świetnie, świetnie, świetnie, głośno i niesamowicie profesjonalnie. Myślałem, że to będzie koncert typu Piosenka stara, piosenka nowa, piosenka stara, piosenka nowa, ale nic z tego. Dwu i pół godzinna dyskoteka. Większość aranży starych piosenek przerobione. Większość aranży starych piosenek to takie nowe, lekko dyskotekowe rzeczy. Więc naprawdę zabawa przez dwie i pół godziny świetnie. No dobra, bilet kosztował 110 funtów, plus dojazd, plus jakieś tam rzeczy. Trochę to kosztowało, ale naprawdę warto, warto. Gdziekolwiek jest Madonna... Proszę iść na koncert. Zresztą w Londynie chyba miała 6 albo 7 koncertów. My kupiliśmy te bilety w marcu. No i nie żałuję niczego. Naprawdę nawet tej podróży okropnej, autobusie, długiej. Świetnie. Zatem mieliśmy bardzo fajny hotel, dobre jedzenie, miłe towarzystwo. Nachodziłem się na Lond po Londynie. Reszta w wolnym czasie robiła zakupy. Ale naprawdę warto Madonna. Jest piosenkarką, wokalistką, artystką, jakkolwiek to nazwać, wartą zobaczenia, naprawdę odlot, odlot, odlot. Nie wolno oczywiście było robić zdjęć, Dawidziński robił zdjęcia, no ale co tam. Przez to mam fajne zdjęcia i pamiątkę dla moich dzieci, które mam nadzieję się kiedyś urodzą, bo już mnie tutaj jak słoniałem pewne osobniczki męczą, że jak są mnie dzieci, eee, stara jestem, ty też, nie nie będziesz mówić co z tego. Zatem, zatem, aaa! Coś Łukaszek dla nas, dziadek przygotował, proszę bardzo na, na moje żądanie. Łukasz, nagraj mi coś o Madonie, ona jest z Detroit. Proszę bardzo, Łukasz, daję głos. Proszę bardzo, zapraszamy na relację Łukasza, dziadka z Detroit. Polskie Detroit. Polecam. Ociela. Thank you. Witam wszystkich serdecznie. Tutaj Łukasz z podcastu Polskie Detroit. No, po raz kolejny gość, nie tylko dla rów Filip poprosił mnie o nagranie kilku słów a propos Diego Maradonny. E, Filip, jak już na pewno wiecie, słuchając tego, e, przygotował specjalny podcast właśnie a propos Maradonny. E, no cóż mogę o nim powiedzieć? No, Diego Armando Maradona był wielkim piłkarzem, później był narkomanem. E, oj nie nie, to nie o Maradonnie miałem mówić, o Madonnie także Madonna Madonna e, jej związki z Detroit jej, jej, jej jakieś koneksje z Detroit e, no cóż e, dziadek Madonny przyjechał w latach 30 do Detroit za chlebem, e, już kiedyś u mnie w podcaście mówiłem o tym, że kiedy był boom na produkcję właśnie samochodów, na powstawanie nowych fabryk tutaj w Detroit e, bardzo dużo ich tutaj powstało, bardzo dużo ludzi z całego świata zjechało się do Detroit, żeby właśnie tutaj wypełniać swoje marzenia, spełniać swoje marzenia. No i między innymi właśnie Dziadek Madonny też tutaj przyjechał. Było to właśnie w 30 latach. Pracował no, w przemyśle samochodowym, a dokładnie robił czołgi w fabryce Chryslera w mieście Warren w Michigan. To jest oczywiście część metropolii Detroitskiej. No i oczywiście później, no już tutaj założył rodzinę, Madonna przyszła na świat w Bay City, mimo tego, że cała jej rodzina mieszkała w Paniach w Michigan, też tutaj w takim takim dosyć dużym mieście, które ostatnimi mi czas podupada, no cóż, wychowywała się tutaj, przenieśli się później państwo Cicony, Przenieśli się do Rochester, to jest taka już bardziej ekskluzywna dzielnica, nieopodal jest Bloomfield Hills, już Bloomfield Hills, bardzo taka droga dzielnica. No oni mieszkali w Rochester, w dom, w którym mieszkali, w którym się wychowywała Madonna, jeszcze nadal stoi. Z tego co pamiętam, całkiem niedawno, może jakieś dwa czy trzy lata temu tutaj właśnie w Detroit mówiono o tym, że ten dom jest na sprzedaż. Zresztą był na Ebayu wystawiony i jakieś tam niesamowite pieniądze ktoś oferował za ten dom, ale czy został sprzedany, no to nie mam pojęcia. No i Madonna tutaj oczywiście na tej dobrej dzielnicy wiodła bardzo ciekawe e, życie. W 1972 roku właśnie w Rochester dostała się do Adams High School e, i tutaj już zaczęła powoli ujawniać się jej e, właśnie skłonność do, do, do, do zabawiania ludzi, do śpiewania. E, dołączyła też do grupy baletowej e, Rochester School of Ballet e, prowadzonej przez Christophera, Flina, Christophera Flina, który bardzo wpłynął na jej późniejsze życie no Flynn w ogóle był gejem chodził z nią do downtown Detroit, do różnych klubów gejowskich ale nie tylko przedstawiał ją swoim przyjaciołom z, z, z których strony no na pewno nic jej nie groziło ale co najważniejsze no miał wpływ na rozwijanie jej duszy artystycznej pokazywał jej muzea zabytki, biblioteki, galerie wystawy Także no, w ten sposób Madonna e, poznawała, poznawała świat. E, w 1976 roku dostała się do e, Uniwersytetu Michigan na Wydział Muzyki. No i Uniwersytet Michigan mieści się w Ann Arbor, to jest trochę na zachód od Detroit. Do tej pory stoi ten uniwersytet, jeden z najważniejszych, naj, największych w kraju. No może nie tak znany jak Harvard, czy, czy, czy jakiś inny znany wielki uniwersytet, ale też też ma bardzo dobrą drużynę futbolową, koszykówki. Bo była troszkę na tym, na tym uniwersytecie, a później w 1979 roku za namową Flina, jej, jej przyjaciela, a, a przeciwko woli ojca i całej rodziny przeniosła się do Nowego Jorku. O tym ja już nie będę wam mówił. Filip, mam nadzieję, że was wszystkich już uświadomi, co i jak dalej, jak dalej życie Madonny przebiegało. No nic, pozdrawiam wszystkich serdecznie. Coś tam powiedziałem. Mam nadzieję, że, że, że troszkę, troszkę pomogłem wam podałem wam jakieś tam fakty, których, których nie, nie wiedzieliście z życia Madonny. E, no Madonna teraz właśnie mówi takim bardzo typowo angielskim akcentem, no, ale to wszystko ze względu właśnie na to, że już mieszka w Anglii z Guyem Ritchie i, i, i po prostu no, robi się na angielkę, ale no, nie możemy zapominać, że to była taka typowa, typowa amerykańska dziewczyna. No nic, bawcie się dobrze słuchając tego podcastu. Ja zapraszam do odwiedzenia też strony mojego podcastu polskidetroit.com a uh, bawcie się dobrze. Do następnego razu. Trzymajcie się. Pa. Jesteś ciekawy świata? Co powiesz na Detroit? Słuchając podcastu, przedzierz się ulicami tego miasta. A w wideokaście? Wideokast.pl. Będziesz mógł je zobaczyć. Oh yeah. Zapraszamy. czy bez. Takie echo jest fajne, jak jest pogłos. Nie wyłączymy pogłos. Mam taki fajny nowy program, nie ma już pogłos do efektów specjalnych, potem się pobawimy. Zobaczmy. Ostatnio trochę zainwestowałem w sprzęt, bo jak powiedziałem Państwu, chciałbym od września, od września troszeczkę odświeżyć formułę podcastu odświeżyć troszeczkę to wszystko. Zresztą Łukaszek, dziadek Witkowski, ja ciągle o nim gadam, ale, ale no, kto inny nagrywa? No kurde, no, nic się nie dzieje w tym podcaście, no. Marcin, Martin Lechowicz trochę nagrywa, wrócił ze swojego obozu językowego. No ale co się dzieje? No mam, kurczę, no, no nie wiem, no. Wakacje są, no, ludziska, no, nagrywajcie te podcasty, bo kurczę, nic się nie dzieje, naprawdę. No, niedługo, niedługo wszystko zniknie. Słuchałem troszeczkę podcastów z platformy Łap Mikrofon, ale ciężko mi coś o tym powiedzieć dokładnie, bo to uważam, że prawdziwym podcasteriem ktoś się staje dopiero po 9-10 odcinkach. Znaczy abstrahując od Borysa Kozielskiego, który podcasting ma wykrwi krwi i on po prostu jest inny, ale reszta podcasterów to jakoś tam, właśnie na tamtej platformie jest okej, okay. nie, nie krytykuję, jestem daleki od krytyki, ale nie ma jakiegoś kurczę tam maszyny, która by to wszystko chęciła. Przecież te ludzie wrzucają jakoś incydentalnie różne odcinki i, i nie ma jakiejś w tym wielkiej ciekawości. Słucham takiej Ani, co mówi o paleniu na przystanku. Słucham jakiegoś rosyjskiego, do, e, rosyjskiego doktora. Jakiegoś coś takiego bywa. jakiś o, o fotoblogach jakiś człowiek mówi. No i nie wiem. Jakoś tak to wszystko jest takie... To nie znaczy, że, że nie ciekawe, ale jakoś tak... Coś w tym brakuje, takiej może szaleńczości, jak dzisiaj w mojej głosie. Widzę Państwo, że dzisiaj trochę mam... Coś z tym głosem mi się stało, ale to chyba z tego, że jestem strasznie zmęczony, przemęczony i w ogóle jakoś chyba przesilenie mam takie wiosenno... Jakie wiosenno? etnio jesienne może coś w tym stylu. Brakuje mi może jakiegoś dobrego seksu, albo dobrego wina, albo za mało czekolady, jem, cholera. No. Łukasz mi prosił, żebym coś napisał, jak tam było na, na tym weekendzie, ale nie będę mi spisał do mnie, bo to są rzeczy bardzo, bardzo prywatne. Nie mogę luki o pewnych rzeczach rozmawiać, więc, więc wybacz. Co jeszcze się kroi, co jeszcze się kroi? No. Dzisiaj nagrywam pierwszy podcast z pracy, może dlatego jestem dzisiaj taki troszeczkę inny. Mikrofon nowy, stereo i w ogóle, i, no i, i, i mam taki luz, po prostu tak jak lubię, nikogo nie mam w wokół, nikt nie posuwuje przez ściany, za oknem, i nie śpiewają, tylko szumią cicho, Macintoshem, tak się czuję trochę jak w sadzie, bo Macintoszy tu stoi i jeszcze mam jabłko zielone, takie zaraz momencik, z Nowej Zelandii jabłko, momencik, obgryzę, na lepkę ma Granny Smith, New Zealand. Jabko z Nowej Zelandii za 46 centów. Kurczę, że im się chce takie jabłko przysyłać, taki hektar. Zobaczymy jak smakuje. Zielone jabłko. Dobra. Kwaskowe. Pada. Dobra. Oho. A tam wypomniał na bo tak mało. Nie wiem, jakiego z w momencie. Z pewnymi ustami się nie mówi. Nie wiem, co jeszcze miałem powiedzieć. Zostawiłem mój notatnik w domu. Plany były ambitne. To jest to jeden z najsłabszych podcastów, jakie nagrałem. Przez jeszcze drugi pozdrowienia dla Anny, mojej córki z Farkera. A i co jeszcze? Nie wiem. Zatynię będzie podcast jak zwykle. Przepraszam tych, co czekali na podcast we wtorek, ale mi się nie chciało. Więc podcast będzie chyba w czwartek dzisiaj jest. Zobaczymy. W każdym razie dzień dobry, dobry wieczór, dobranoc, guten morgen, guten nacht. Zależy kto kiedy słucha. Um, przemian pamiętaj o tych, co masz mi wysłać. Już mi cztery miesiące wysyłasz moje rzeczy. To tyle. Gosia trzymaj się. Łukasz trzymaj się. Pozdrow Marzenę. Nie latajcie za dużo. Arek nagrywaj. Przeprowadzaj się. Co tam jeszcze? Hochlander... Ten Darek spamuj, odwala dzisiaj, proszę to. O, gorąco, wyłączyłem klimę, bo klima nas hałasuje. A pójdę włączyć klimę, mam Zobaczą Państwo, pozwoliam Państwo, jak ono strasznie hałasuje. Ale dobrze daje klima, naprawdę. Ziębi jak cholera, dupsko. Jeszcze jabłko ugryzę. I to tyle z Dublina, a tyle z Irlandii. Tyle z piętra na ulicy Pembroke, koło Marion Square, Dublin. Nie, to by tak angielska nazwa. Dublin. Lou. A! Zatem żegnam się z Państwem tradycyjnym irlandzkim. Do widzenia. I cóż, zapraszam na pokaz 43. Ostatni sierpniowy, pewnie, bo od września zaczynamy nowe życie. Yeah! To tyle. Czekam, Dawidziński Filip aus Dublin. Topchanoc. Topchanoc, topchanoc. Więcej już chyba nie będę nagrywał w pracy. To tyle. Dwa motyle. o tyle. Auf Wiedersehen. Co za dobry byłem?